Posiadłość.com. Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 Posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Większość obszarów metropolitarnych doświadcza pogłębiającej się nierówności. Wzrost wartości domów w połączeniu z malejącą liczbą własności domów prowadzi do powiększenia się przepaści pomiędzy bogatymi i biednymi w Stanach Zjednoczonych. Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami przyjrzało się stu największym miastom w Stanach Zjednoczonych pod kątem wskaźników własności domów, cen domów i nierównego podziału bogactwa. W latach 2010-2013 wskaźniki własności domów spadły podczas gdy wartości domów wzrosły, co doprowadziło do powiększenia się przepaści między bogatymi i biednymi. Ze względu na wartości domów w ciągu ostatnich 5 lat majątek rodzin, które są właścicielami, Domów wzrósł o dodatkowe 5 bilionów dolarów 5,12 zer. Pokolenie milenium chce posiadać domy na własność. Pomimo iż wskaźniki własności domów są na najniższym poziomie od 25 lat, zakup domu pozostaje priorytetem dla większości Amerykanów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez giganta hipotecznego Freddie Mac pokazuje, że ponad 90% wszystkich najemców uważa, iż posiadanie domu jest powodem do dumy. Dlaczego? Jak donosi RIS Media, portal informacyjny zajmujący się nieruchomościami, Światowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organization for Economic Cooperation and Development typu non-profit, która promuje politykę poprawy gospodarczej i dobrobytu społecznego jest zdania, iż posiadanie domu na własność prowadzi do wyższych poziomów szczęścia. Dlatego pomimo trudności, jakie napotykają młodzi ludzie w wejściu na rynek realnościowy, zakup domu pozostaje dla nich ważnym celem. Prawie połowa wszystkich najemców w wieku od 25 do 34 lat spodziewa się, że zakupi dom na własność w ciągu najbliższych trzech lat. Słuchacie.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 Wskażemy Ci bezpieczną drogę do Klausingu. Zadzwoń teraz. 847 -4000. W internecie posiadłość.com Bezpieczna droga do Klausingu. Tom Dudziński. 847-6474000. 847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 Magazyn radiowy: Posiadłość: 8476474000 Internet: posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu: Posiadłość: Wiadomości z rynku nieruchomości. Wartości domów idą w górę. Dobra wiadomość dla właścicieli domów. Wartości nieruchomości w ciągu ostatniego roku wzrosły w marcu prawie 6%. Jak wynika z raportu o indeksie cen domów, Home Price Index Report, sporządzonego przez CoreLogic, firmę zajmującą się analizą rynku nieruchomości, ponad połowa tego wzrostu nastąpiła w ciągu zaledwie trzech ostatnich miesięcy. Jednak w samym marcu ceny domów skoczyły o bardzo mocne 2%. Wzrost cen jest związany z ze wzrostem popytu na domy, podczas gdy liczba domów na sprzedaż pozostaje w tyle. Poprawa zaufania konsumentów i historycznie niskie stopy procentowe również mają swój udział we wzroście wartości domów. Buffett podnosi cenę sprzedaży domu sąsiada. Czy Twoi sąsiedzi podnoszą wartość Twojego domu? Cóż, jeśli jeden z nich nazywa się Warren Buffett, to możliwe. Magazyn Time donosi, że choć dom Phila Hudsona, który mieszka vis, -vis Wilorana Bafeta, Buffetta, jest wyceniany na mniej niż 1 milion dolarów, ten zdecydował się wystawić go na sprzedaż za 10 akcji serii A, spółki Berkshire Hathaway należącej do Buffetta, co przekłada się na ponad 2 miliony dolarów w ostatnich cenach akcji. Pan Huston doszedł do wniosku, że jeśli ktoś jest skłonny zapłacić 2 miliony dolarów za lunch z panem Buffettem, jak miało to miejsce w zeszłym roku, stanie się jego sąsiadem, powinno być co najmniej tak samo cenne. Inwestorzy stawiają na przedmieścia. Młodsi dorośli zamieszkujący duże miasta będą wkrótce przenosić się na przedmieścia. Zdaniem agencji Reuters tak zakłada wielu zarządzających funduszami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka. Inwestorzy są zdania, że pokolenie milenium, czyli osoby będące obecnie w wieku 20 do 35 lat, w miarę jak robią się coraz starsi i zakładają rodziny, będą migrować na przedmieścia w poszukiwaniu większej przestrzeni i lepszych szkół publicznych. Ponad 4 miliony osób z pokolenia milenium skończy w tym roku 30 lat. Do roku 2020 pokolenie to będzie liczyło ponad 27 milionów osób w wieku powyżej lat 30. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach. Posiadamy szeroki wybór mieszkań prywatnych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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy! Banalnie kończy się ten dzień Nudnawy film i coś na scenę nie czekam na nic dawno, już do mnie nawet nie dzwonisz I nagle puka ktoś do drzwi Otwieram, widzę, że to ty I chociaż wiem, że kłamiesz, znów nie mam sił, by się bronić Oczuj wiosnę i odkryj swoje miejsce we własnych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 Stawki czynszowe rujnują budżety rodzin. W miarę jak czynsze nadal rosną, coraz więcej rodzin przeznacza ponad połowę swoich dochodów na same tylko koszty związane z utrzymaniem domu. USA Today donosi, że w tej trudnej sytuacji finansowej znajduje się ponad 1,4 wszystkich rodzin wynajmujących w Stanach Zjednoczonych. Analiza danych spisowych przeprowadzana przez Enterprise Community Partners, organizację typu non-profit, pomagającą ludziom znaleźć tanie mieszkania, pokazuje, że liczba gospodarstw domowych ograniczana przez wysokie koszty najmu wzrosła o ponad 25% od 2007 roku. Daje to więcej niż 11 milionów rodzin, które płacą więcej za czynsz niż za jakąkolwiek Inną pozycję w ich budżecie rodzinnym, duże banki bronią się przed kredytami hipotecznymi. Twój kolejny kredyt hipoteczny może nie pochodzić z banku. Znane nazwy w świecie kredytów hipotecznych zmieniają się, ponieważ duże banki spowalniają swoją działalność kredytową, a nowsi gracze na rynku kredytów hipotecznych zwiększają swoją działalność. Jak donosi The Charlotte Observer, na czele znajduje się Quicken Loans, które stało się trzecim największym kredytodawcą hipotecznym. Ponieważ duże banki zwracają uwagę na rentowność swoich oddziałów kredytowych, pożyczkodawcy poza bankowi przejmują coraz większy udział w tym rynku. Wzrost liczby wojen licytacyjnych. Nabywcy domów stoją w obliczu ostrej konkurencji ze strony innych kupujących, którzy próbują kupić nieruchomość. 61% wszystkich ofert złożonych w marcu przez pośredników spotkała się z konkurencyjnymi ofertami. Przewidują oni, iż konkurencja będzie jeszcze bardziej intensywna w miarę jak rynek wiosenny będzie się rozgrzewać. Mimo wzrostu liczby nowych ofert domów na sprzedaż, chętni nabywcy zgarniają je szybciej, niż zasoby domów mogą być uzupełniane. Niektóre rynki są trudniejsze niż inne. W San Francisco oszałamiające 94%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 posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Każdą okazji mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje.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 Nowe informacje już dziś. Carpenter zwieł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 na dwa samochody. Działka o rozmiarze 60 na 120 stóp wystarczy 12 tysięcy pierwszej wpłaty, a rata miesięczna wyniesie 1850 dolarów. Podana wysokość raty miesięcznej obliczona jest na podstawie wkładu własnego w wysokości 3% ceny, oprocentowaniu kredytu hipotecznego w wysokości 4% w skali rocznej, 30-letniej amortyzacji bez uwzględniania kosztu zamknięcia transakcji, ubezpieczenia pożyczki, ubezpieczenia przeciwpowodziowego i ubezpieczenia nieruchomości, podatku od nieruchomości, opłat administracyjnych, opłat za wody, kanalizację, śmieci i inne użyteczności. nie wszystkie śmie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 Mam. Wiem jak rozpalić Ciebie Gwiazd pokaże Ci rój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 z rynku nieruchomości. Miliony osób jest niewidzialnych kredytowo. 26 milionów Amerykanów nie ma historii kredytowej, co oznacza, że właściwie nie mają dostępu do kredytu. Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów, czyli Consumer Financial Protection Bureau, nazywa to kredytową niewidzialnością. Oprócz osób, które nie mają historii kredytowej, prawie 20 milionów Amerykanów nie ma wystawionej oceny kredytowej. Są to osoby mające jakąś tam historię kredytową, ale nie jest ona wystarczająca, aby duże Agencje zajmujące się ratingiem kredytowym oceniły i przydzieliły im ocenę kredytową. Zmiana w systemach scoringowych, która uwzględnia płatności za media i najem, może potencjalnie nieco złagodzić surowe wymagania kredytowe, które najprawdopodobniej mogą mieć znaczenie dla konsumentów mieszkających w dzielnicach o niższych dochodach. Spodziewany wzrost najmów domów jednorodzinnych. 14 milionów domów jednorodzinnych w USA to nieruchomości wynajmowane. Magazyn Realtor spodziewa się wzrostu tej liczby. Dane instytucji udzielającej kredytu FIZIO pokazują, że tylko w tym roku prawie połowa wszystkich ankietowanych inwestorów nieruchomości planuje zakup dalszych czterech domów na wynajem. W miarę wzrostu cen i popytu ze strony tradycyjnych nabywców domów, coraz więcej inwestorów jest teraz gotowych kupić nieruchomość poza stanem, przy czym Floryda znajduje się na pierwszym miejscu.